Rozpocznijmy dzisiaj nasze nabożeństwo od takiego krótkiego może, ale bardzo treściwego fragmentu Słowa Bożego. Przeczytam, możecie też ze mną przeczytać, list do Filipian, rozdział czwarty i od wersetu 6. Ja czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Przeglądałem różne tłumaczenia i... Akurat w tej uspółcześnionej Biblii Gdańskiej tak zagrały pięknie słowa, tak tłumacze ułożyli je, że chyba bardzo dobrze oddaje to sens tego, co w, tych, w tym fragmencie widzę. Zatem od wersetu szóstego. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a pokój Boży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 co widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kochani, co ja w tym fragmencie widzę, chciałbym też zwrócić waszą uwagę, o czym jest tutaj mowa. Bardzo często zdarza mi się myśleć nad tym, kto strzeże moich myśli, o czym myślę, co się dzieje w mojej głowie, gdy wiecie, wstaję rano, idę w kolejkę czy tam do pracy, ocieram się o te wszystkie sytuacje, które mnie spotykają. W głowie burza myśli. Bardzo często są to myśli jakieś, powiedzmy, nieuporządkowane albo być może skupione i uporządkowane na, na czymś, co muszę zrobić rano w pracy. Natomiast w pewnym momencie mojego życia coś się zmieniło w tych myślach. Czyli już nie totalny chaos, jakiś bezład, wiecie, co mnie zaatakuje, to to się w głowie pojawi zaraz taki brak porządku. Nie wiedziałem specjalnie, o co chodzi, co się zmieniło, dlaczego w pewnym momencie moje myśli się zaczęły porządkować, czyli coraz mniej zaczęło się tych dziwacznych rozmyślań, jakichś takich ataków myślowych, a coraz więcej jakiegoś pokoju. Później wyczytałem to w Słowie Bożym, zobaczyłem, że również nad tą sferą naszych naszych myśli ma panowanie sam Pan Bóg. On te myśli potrafi uporządkować, potrafi je ustrzec przed różnymi złymi rzeczami i potrafi nas ochronić przed atakiem tych wszystkich, wiecie, bodźców ze świata. No bo świat to wiemy, nie? To z każdej strony, jak może, tylko to atakuje nas różnymi bodźcami. Wszystko po to, żeby zburzyć nas, nasz pokój, tak? w nas... pokój w naszych sercach, w naszych głowach, a tutaj, w tym fragmencie, mamy to wyłożone po prostu, no już prościej się nie da. Tak, jest napisane, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czyli wow, sam Bóg będzie strzegł naszych myśli, naszego serca. Czyli coś, nad czym sam kiedyś nie potrafiłem zapanować i skutek był no, oczywiście opłakany, to dziś... Mam tę nadzieję, mam te doświadczenia i chcę w tym dojrzewać, tak, żeby ta sfera moich myśli była też poddana Panu. I, kochani, co tutaj jeszcze widzimy w tym fragmencie? Z jednej strony jest napisane, że pokój Boży będzie strzegł waszych serc, a z drugiej strony jest wezwanie do tego, by dokładać wszelkich starań, tak, ja przynajmniej to odczytuję, po to, by. Myśleć o tym właśnie, co dobre, co miłe Bogu, co chwalebne. Czyli to nie jest jakiś automat. Nie jest to tak, że no nawróciłem się, chodzę do kościoła, więc na pewno moje myśli to będą tylko kierowane ku, ku Bogu, bo to się zadzieje samo z siebie, albo Bóg to zrobi tak, że, że wiecie, że ja już nie mam nic tutaj do roboty. Jest tu jakieś... Yy nie wiem jak to nazwać, ale jakieś takie podwójne działanie. Z jednej strony człowiek jest wezwany do tego, żeby myśleć o tym, co Bogu miłe, z drugiej strony jest zapewnienie, że, że Bóg będzie tych myśli strzegł. I fragment ten zwraca uwagę na jeszcze jeden element i myślę, tu jest sedno sprawy. I to jest ten werset szósty. We wszystkim przez modlitwę i prośbę z niech wasze pragnienia będą znane Bogu. I cóż to za pragnienia mają być znane Bogu? No na pewno nie pożądliwości ciała, tak? oczu czy pycha życia. To nie o to chodzi. To chodzi o te pragnienia, które tutaj mamy w wersecie ósmym, czyli to, co miłe, co chwalebne, co, co Bogu miłe. tak? Boże dzieci zaczynają pragnąć tego, co Bogu jest miłe. Zaczynają w tym dojrzewać i coraz, coraz częściej widzimy, że nasze pragnienia zaczynają być w jednej linii z tym, co Biblia nazywa dobrym, co Biblia nazywa miłym Bogu, cnotliwym, tak, chwalebnym. I teraz zwróćmy uwagę, że Bóg wie, o co chodzi. tak? Pan Jezus nas uczył w swoich słowach, że zanim jeszcze wypowiem prośbę, to Ojciec mój i tak wie, czego mi trzeba. No bo wie, bo wie wszystko, bo jest Bogiem. Więc... To jest, myślę, proste. Natomiast dlaczego w takim razie ja mam to przedstawiać Bogu w modlitwie? No i właśnie, kochani, tego nie nauczę siebie, nie pouczę was tego przez rozum, przez jakąś logikę, dlaczego tak się dzieje. Skoro Bóg wie, to dlaczego ja mam jeszcze modlić się? Ale tak nas Słowo Boże uczy, do tego zachęca, do tego jesteśmy powołani, żeby te wszystkie sprawy, o których Bóg wie i których my pragniemy, żeby one zostały przedstawione Bogu właśnie w modlitwie. Dlaczego powiedziałem na początku, że te słowa z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej są, no one tak, nie wiem, zagrały w moim sercu. Tu jest tak napisane, jeszcze raz to przeczytam, bo nie wiem, może nie wszyscy macie akurat to tłumaczenie przed oczami. Jest napisane, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. Niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Czyli one Bogu są znane, bo są, bo Bóg je zna, ale niech one będą znane Bogu właśnie przez ten kanał modlitwy. Tu jest, myślę, wielka tajemnica tego, jak, jak Boże dzieci funkcjonują, tak? jak to się dzieje, że, że nasze serca mają ten przywilej być strzeżonymi przez Boga. One są strzeżone przez Boga, nasze myśli, nasze serca są strzeżone przez Boga naprawdę wtedy, kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie. I kochani, ja chciałbym tylko zachęcić, żebyśmy w tym dojrzewali, żebyśmy starali się myśleć nad naszym życiem modliternym. nad tym, jak to wygląda w naszej komorze, ale też jak to wygląda na naszych nabożeństwach, czy w naszych zgromadzeniach, czy rzeczywiście... Kanał komunikacji z Bogiem, tak ja to może nazwę, nazwę trochę technicznie, roboczo, ale ta droga, w której nasze myśli i nasze pragnienia są Bogu przedstawiane, ta droga modlitwy, czy ona jest dla nas czymś ważnym w naszym praktykowaniu tak życia? Na pewno ważnym, bo to może trochę źle zabrzmiało, ale jak ważnym? Jak bardzo staramy się w tym celować, staramy się w tym dojrzewać? Dzisiaj spotykamy się, jest to jedna z naszych aktywności tak życia. Spotykamy się na nabożeństwie, gdzie przede wszystkim będziemy słuchać Słowa Bożego. Będziemy mieli społeczność z naszym Panem, Zbawicielem właśnie przez Słowo, przez modlitwę. Przez społeczność między sobą również. Módlmy się, kochani. Czy to w myślach, czy na głos, czy śpiewając ale módlmy się i myślmy o tym, żeby Bóg nam dopomógł w modlitwie, żeby dopomógł nam otwierać też nasze usta w głośnej modlitwie, bo to też jest dla nas, wiecie, budujące, tak? Jesteśmy w takim towarzystwie, w którym aż się prosi, żeby powiedzieć amen na to, co brat myśli, na to, co brat mówi, czy siostra. Jak będziemy dojrzewać w tym, jak będziemy starali się celować w tej sprawie, w sprawie modlitwy, Mamy zapewnienie, że pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł naszych serc. I to jest ważne, kochani, bo to właśnie chodzi o nasze serca. Cały ten bój, cała ta nasza pielgrzymka chodzi o to, żeby te nasze serca były czyste, strzeżone, na końcu znalezione w wierze. I zapraszam, wstańmy, módlmy się, wychwalajmy Boga, bo mamy za co. Mamy za co? Mamy wspaniałego Zbawiciela, z którym dzisiaj możemy mieć społeczność, mamy Ojca w niebie, który chce nam błogosławić, mamy Słowo Boże, które nam zostawił i dzięki Duchowi Świętemu możemy je rozważać, przyjmować. I jak tutaj ten fragment na końcu mówi, możemy być zdolni do tego, żeby czynić to, czego się nauczyliśmy. Amen.